Dwa lata temu rozmawialiśmy o tym, że on skończył się stary prof, stare fundusze europejskie się skończyły, więc lekka, lekki dołek na rynku przede wszystkim ciągników, a teraz właśnie upragniony, wyczekiwany nowy prof właśnie wchodzi i co? Jakie z tym nadzieje Pan wiąże? Tak naprawdę jest i dalej jedna wielka niewiadoma, ponieważ jak sama pani powiedziała, nowy prof, a nowy Prof ma w tytule nazwę 2014-2020. Formalnie rok... od zeszłego roku powinien być. No właśnie o to mi chodzi, że dalej nie wiemy, na jakim etapie tego prowu jesteśmy tak naprawdę. Domniewywać możemy, że on zaistnieje w tym roku, ale to będą tylko i wyłącznie nabory, czyli pierwsze realizacje. Ja, będą, tak przewidujemy, ja przewiduję, że one będą dopiero w roku przyszłym, czyli niejako idzie to z dwuletnim opóźnieniem i tak jak my, jak i nasi klienci, rolnicy też uważają, że to chyba trochę więcej szkoły szkole robi jak pożytku. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie ten prof i nie te nadzieje z nim związane, wiedzielibyśmy, w którym kierunku idziemy. No więc mamy dobry produkt, mamy dobre finansowanie fabryczne do tych większych maszyn. Większe firmy i koncerny te, te, takie finansowanie mają i to nawet niejednokrotnie w zerowym oprocentowaniem, ale w tym zawieszeniu, w którym jesteśmy obecnie, no to większość klientów się wstrzymuje, bo każdy woli kupić z dotacją jak bez tej dotacji. Czyli tak troszeczkę czają się, że anuż ta dotacja będzie? Bo będzie na pewno, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy, na jakich warunkach i do kogo skierowana. Wiadomo z ogólnika, że skierowana będzie przede wszystkim na infrastrukturę, na szkolenia, Natomiast na nowe parku maszynowego jest dedykowana do małych rolników, do rolników indywidualnych, do 300 hektarów będą te programy dedykowane. I stąd jest takie troszeczkę zawieszenie w próżni i jednocześnie stąd wynika również spadek sprzedaży nie tylko w ciągnikach, ale i w maszynach rolniczych. A to z tego wynika, że jeśli to będzie adresowane przede wszystkim do tych małych, do 300 hektarów, to tak naprawdę takich rolników jest najwięcej i w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, więc to by raczej dobrze wróżyło. I tu znowu stoimy na rozdrożu, ponieważ mm, doświadczenie nas uczy, że mm, mniejsze nasze rolnictwo na ścianie wschodniej, czyli Podlaskie przede wszystkim, mm, tam były ogromne te środki skierowane do tego rolnictwa indywidualnego i słusznie poniekąd. Natomiast to się zadziało w międzyczasie. Zadziało się mm, podstawowa rzecz. Spadek mm, ceny za mleko, spadek za trzodę, za, za zboża generalnie. I tutaj są duże wahania w spłacie za maszyny, które w tych programach były kupowane przez rolników. Także to jest taki oddźwięk ujemny tych, działania tych prawów, ale polskie rolnictwo jest bardzo stoi na bardzo wysokim stopniu rozwojoność i cały czas rozwija. Przede wszystkim jest ogrom wiedzy, którą nasze rolnicy pozyskali przez ostatnie trzy lata. Jest niesamowity. Trzeba się z tego cieszyć i tu jesteśmy wielkimi optymistami, bo pamiętamy, jak wprowadzaliśmy nowe technologie, nową elektronikę w ciągnikach, w maszynach samobieżnych. W tej chwili to nie jest naprawdę problemem dla rolników. Wprowadzane są nowe systemy GPS i tu już tego rolnictwo nowoczesne wymaga i to jest chyba ten kierunek, ta przyszłość, która będzie się rozwijała chyba najmocniej. A z drugiej strony też czasami słyszy się głosy, że rolnicy mają maszyny troszkę za duże jak na potrzeby ich gospodarstw i spokojnie mogliby to obsłużyć troszkę mniejszymi, tak jakby kupowali powiedzmy, ciągnik z lekkim zapasem, tak z lekką górką, choć z drugiej strony Przecież lepiej mieć troszkę za mocny silnik niż troszkę za słaby, prawda? To poruszyła Pani temat, który rolnicy nam zwracają uwagę na pracowników administracji z różnych agencji czy z ów które pod te programy piszą biznesplany i czasami one się rozbiegają z rzeczywistością. Słuszne jest, że w gospodarstwach o ukształtowaniu górzystym, zakamienionym, ta moc jest wymagana większa i inaczej się rozlicza gospodarstwo na Wielkopolsce 100-hektarowej, inaczej na Mazurach, bo tam są i kamienie i góry i tam to zapotrzebowanie mocy występuje większe. Większe zapotrzebowanie mocy występuje czy na kombajny, czy na ciągniki, na chociażby u nas na Żuławach. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ciężka, Wydań, ziemia wydajność pszenicy jest 10 ton, paku 5 ton. I, I tutaj czasami nie jest to zbieżne z oczekiwaniami naszych klientów. Prognozując ten rok, no to jeszcze musimy się liczyć z tym, że nie będzie wielkiej eksplozji nowych maszyn na wsi, tylko jeszcze będziemy czekać i co, w przyszłym roku dopiero będą, będzie kwitł handel maszynami? Znaczy on jest zawsze, on on tylko może spowolnić, spaść o, o odrobinę, o 10-20%, ale on będzie zawsze, bo rolnicy muszą te maszyny wymieniać z roku na rok, park maszynowy swój odnawiać i wdrażać nowe technologie. To są dwie główne zasady. Oni też wiedzą, nasi klienci, beneficjenci, że stojąc w miejscu, nie rozwijając się, nie kupując nowych te technologii, nie będą rozwijali swoich gospodarstw, nie będą konkurencyjni, nie będą więcej, nie będą wydajniejsi w swojej produkcji, w związku z tym ona może spaść, ta sprzedaż maszyn, ale ona nigdy się nie zatrzyma. Jesteśmy w branży, co zawsze podkreślam i podpowiadam, która musi wyżywić narody, ludzi, wsie i miasta. I w związku z tym, jak świat światem, rolnicy będą orać, siać i zbierać, a my jak świat światem będziemy te maszyny sprzedawać i obsługiwać i serwisować.